Wala na wiele rzeczy niestrudnych Pozorny klucz do informacji skrytych Pali się bez temperatury Płomień, mietny ogień pochłania Pod wpływem nieskłodnego wiatru uderzeń Rzuca on tańczący, ulotny cień Kiedyś w końcu gaśnie, w moment zamiera Nieraz jeszcze wróci obłąkania Wróci pora, obłąkaną siłę Twierdziadło obłąkane, obłąkane Ha! To za mało powiedziane Słyszę ten dźwięk a, To samo dzień w dzień Zwierciadło rozkołysało swą taflę Woda się przelewa Koszmar oczy martwe Raz gają raz bez ruchu w rytm Raz paradoksalny, a raz wolnofalowy Chcesz być tam, dotknąć to, ale nie One mistrzem jest i dobrze o tym wie nie dopuszcza do tego, by było za dobrze. Od razu szaleje, obraz traci formę Wiesz co, jak gdzie jesteś i dlaczego? Wszystko się koły, szepięć nie ma w biegu. Znam dwa rodzaje, każdy mi odpowiada. W jednym jest miotko, a w drugim mata. Od ciebie zależy, czy je uspokoisz. Czy dasz się porwać i w bądroju wpadniesz. Wiesz jak nim jest, jak nie, to się przekonaj. Wiesz matę i świra pokonaj. Wyjdziesz bez strat lub stracisz życia. Smak STS. O, nie jedna szansa na starcie Zwierciadło chore, przypatrz mu się bacznie Bacznie, bacznie, bacznie, bacznie, bacznie, bacznie. Obłukane zwierciadło w nocy mnie dopada W dzień nie, w dzień nie odpowiada Przychodzi nagle i trzymam omowę Bierze wielki miecz i przecina głowę Wlewa mi pełno substancji dziwnych Weźmy trochę starych, doda trochę innych I ciało me umiera i wchodzi w trans Właśnie teraz zaczyna się seans Całym rano Zobaczyłem w krwi szedziany. Podbiegłem do okna Tam świat nią zalany Krew dostawała się w szczeliny najbliższe Co w tym było? Najdziwniejsze Spojrzałem w niebo A tam bramy chmury czarnych Ciała z niego, krew i kawałki ciał marnych Coś mnie nagle wzięło Coś mnie wypiętrzyło Zobaczyłem niebo A tam coś się odłożyło Ułożałem postać Ona się paliła To był szatan Jego ręka rządziła Kazał mi walczyć z potworami różnej rasy Obcowałem różnych stylów walki klasy Przecinałem ich moim mordą mieczem I czułem, że duszę tym leczę Coś mnie zdziwiło, bo widownie widziałem Cały czas walczyłem, cały czas zabijałem Walka nie ustawała ja się nie męczyłem Po kolei bez pośpiechu z każdym walczyłem Każdy potwór miał na łeb, ja trzy rogi Zrobiłem zamach Sparł mi pod nogi Ostatni wyszedł potwor z pięcioma rogami Na nich pisało STA dużymi literami obliczność dziś uciekła Publiczność zniknęła a hałasu w powietrzu się rozpłynęła Miałem robić zamach, nie miałem już zakończyć Wierciadło chore, Musiało mnie rozłączyć I nawet mikrofon Mój miecz się zamienił On scenę On mój świat odmienił i zrozumiałem wtedy, że to właśnie to. O, wierciadło, czy nie wiesz co? Przyjemność i zapytania znak. Dwa w jednym, krótko mówiąc, bo nuspał. Pudełko niewielkie, wszystko mieści się w nim. Jak? Wiedza w mózgu o Omnibusowskim Różne puzle jedną Układankę tworzą Wystawioną przed Jednoosobową losą Nie ma możliwości Wprowadzenia korekt Zwierciadło nieugięte Wobec wszystkich ofert Obłąkanie w przyszłości Ma śrubo swe Sprawuje nad człowiekiem Nieobliczalną opiekę Pytajnikiem obdarzony Każdy kolejny etap Nie ma obłąkania Działalności map Bez planu na zwierciadło Podjęta ofensywa Zwierciadło bezpromne, Każdą bitwę przegrywa Przegrana ma Wiele oblicz Trwała jest jak ukręcony z piasku bicz. Raz kicz, raz coś Z marzeń segmentu Rozwiany za sprawą blasku nad fioletu Raz rozwiany już nigdy nie powróci Chyba, że już w całkiem innej postaci Chyba, że już w całkiem innej postaci